Siemano, mówi do was Jakub Krzymiński, czyli ten właśnie autor tego oto podcastu, czyli Nukastu, tak. Dlaczego mówię jako ja? Dziwicie się? No, nie po powinniście się dziwić, dlaczego? No właśnie, e, pytać, odpowiadam. E, chodzi o to, że jeżeli bym napisał coś na stronie, to i tak 80% osób tego nie przeczyta, bo o, no, oni po prostu słuchają, tak? Tak, więc stwierdziłem, że takie od autora dam raz na jakiś czas przed odcinkiem. Już chciałem dać w poprzednim albo dwa odcinki temu, ale stwierdziłem, że no, czwórka, czy ten już piąty z kolei, już będzie takim dobrym odcinkiem, gdzie mogę sobie powiedzieć coś na początek. Chodzi o to, że mamy stronę na Facebooku. Nukast. wchodzicie na Facebooka, wpisujecie sobie Nukast i tam znajdujecie Nukast. Nucast, tak, to jest Nukast. Facebok.com Ctrl-F, tam u góry macie szukaj, wpisujecie ny, u, cy, asy, ty". będziecie mieć takie logo Nukastu podpisem personal block 14 osób to w tej chwili lubi no moim zdaniem bardzo mało, lubi to. Bardzo mało osób to lubi skoro 14 no to bardzo niedobry, bardzo niedobrze I jak już wejdziecie to będziecie mieli przycisk lubię to obok napisu Nukastu i gdy naciśnięcie lubię to, ja też będę Was lubił. no więc kliknijcie lubię to i bądźcie fajni, tak jak chcą, żebyście by, wy byli fajni. No, skoro zatrzymam sprawę Facebooka, teraz przeskoczę do drugiej rzeczy, czyli do mojego maila. Tak, jeżeli chcielibyście zaistnieć w sieci Lukas, macie pomysł, w jaki sposób mógłbym rozwinąć ten świat? Ja mam dużo pomysłów, naprawdę, sami, sami to słyszycie zresztą. Ale jeżeli byście sami chcieli coś dodać do świata, napiszcie na maila, napiszcie lub, lub napiszcie w komentarzu. Bardzo byłbym również wdzięczny, gdybyście, na przykład, nagrali coś od siebie. Tak jak się Hoss i krzyszmen y, napalili, że też nagrali coś od siebie. No i wyślijcie do mnie. Najlepiej, jeżeli... znaczy najlepiej. Dobrze by było, żebyście no, na, nagrali w formie takiego dialogu. Że na przykład na kartce piszecie coś, co ja mam na przykład później dograć i drugą część wy mówicie na przykład. To może taki dialog. Po prostu ja się później no, i będzie fajnie y, Drugą możliwość jest po prostu nagranie jakiegoś pytania I też mi wysłania Tak jakbyście dzwonili przez y, krótkofalówkę no Wiecie, nie potrzebujecie dobrego mikrofonu Żeby to miał ręce i nogi Do zrobienia czegoś z rękami i nogami Nie potrzebujecie krótkofalówki Potrzebujecie tylko i wyłącznie samego siebie I ewentualnie kobietę lub mężczyznę obok no Dobra, nie w tym chodziło Ale jeżeli chcecie coś fajnego nagrać To po prostu wyślicie to co nagracie Ja to tak właśnie w formie pytania Ja to ładnie obrobię i dodam tak jak dodałem na przykład w trzecim odcinku o Balfrogach to, co właśnie tam mówiła tam na przykład moja siostra. No właśnie tak chciałbym, żeby urozmaicić to jakoś, to radio czy z wewnątrz... Wewn radio wewnątrz podcastu, żeby to dokładnie było, tak jakby... Po prostu dokładnie, żeby było. No. Kolejna rzecz. komentarz Więcej komentarzy. Proszę więcej komentarzy. Komentarze, komentarze, komentarze. Tak. Dwa komentarze. Po... Bierz, Dwa komentarze po dostanie audycji. Czy mnie kochać, jak nie jak możecie kogoś, kogo nie kochacie, jak nie komentować, no w co dzielibyście się? No, Tak więc, jeżeli słuchacie, dostawcie komentarz. Komentarz jest bardzo miłą nagrodą za to, co robię. Wiecie, ja zdzieram gardło, mówię, ja albo, albo jak wodecki. Ale no wiecie, no tak, komentarz. Powiecie, że no, podobało mi się. Albo powiecie, że to mi się podobało, to mi się nie podobało i to popraw. Okej. Okay. Będę zadowolony, wy będziecie zadowoleni, bo następny odcinek będzie jeszcze lepszy. Dzięki wam. Okej, okay, jeszcze taka jedna sprawa, jeżeli byście chcieli wiedzieć kiedy zaczynam nagrywać, w razie czego się ze mną skontaktować na przykład przez Skype'a i tak nagrać, to możecie mnie śledzić przez Twittera, na Twitterze raz na jakiś czas piszę, gdy coś nagrywam, czyli średnio dwa razy w tygodniu. Właśnie nagrywam nukast, tak na dwa podejścia, w środę i w czwartki. W środę raz w czwartek kończę, obrabiam, zapisuję, wysyłam na serwer, ustawiam datę, kiedy ma się pojawić na stronie i Wy się cieszycie, bo dostajecie odcinek. No. No to na Twitterze szukacie osoby, które które jest znane jako Czechal, yy, czyli wchodzicie sobie na Twittera, yy, twitter.com yy, slash Checktel. Czektul. Czy E K C Z E K T czektul. I właśnie klikacie follow i patrzycie jak nagrywam. Tak stwierdziłem, że to będzie dobry sposób, żeby Was też jakoś do współpracy nagonić, bo dużo osób ma Twittera. Jeżeli macie Twittera to followujcie mnie. Followujcie. Followujcie. Podążajcie za mną i jedzcie, co się dzieje. Okej, okay, kończę nagrywać, bo widzę, że już 5 minut gadania takiego początkowego mamy, a nie chcę Was zamęczać tym tematem, bo to nie o to chodzi w tej audycji eee, podcast, no cast, a ja przed mikrofonem jak Krzemiński, miłego dnia 5.30, zaraz wybiję na zegarach do usłyszenia w postnuklearnym świecie 4, i 20. Czekałszy i bardzo. Spróbuj Marioła. Jakbyś się na świecie nie To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnie. Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały. Niech pan posłuch. Człowiek przed mikrofonem Jumper, a wasz ulubiony, postyklarny na tak, dzisiaj się udało mi pozbyć z ręki tego francowatego wodeckiego, który gdy babłał w ostatnio, bo o mnie nie było. No dobra, pozwoliłem może żebym sobie pobyłem, bo, bo bardzo był tym zainteresowany, że ja Ale No właśnie, i już się babła. O czym chcę dzisiaj porozmawiać? Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co się stało na Tych. południu. Tym południu przez rzepę. Czyli tam gdzie jest wasze jedzenie. Najwięcej waszego jedzenia było. No właśnie. Ale zaraz o tym powiem. I właśnie tam był również brak B. Tak więc. Co stało się w bazie B? Zacząć musimy od początku. W kilku miejscach na południu, przy górach, o tym miejscu mówiłem już w audycji bodajże trzeciej czy ten drugiej, w drugiej chyba. Tam, gdzie mówiłem o jak tutaj wygląda życie. Mówiłem właśnie o tym miejscu, gdzie są góry, lasy, choduje się zwierzęta i tak dalej. Właśnie tam wybuchły te pożary. Ktoś coś lub sam z siebie właśnie zaproszył się ten ogień. I zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać dzięki wiatrom, które wiały w ostatnim czasie dosyć mocno. Suche zboże paliło się bardzo intensywnie. Zanim ktoś zdołał pomyśleć o ratowaniu czegokolwiek, już to zniknęło z powierzchni ziemi. Kilka wiosnek znajdujących się właśnie nieopodal zniknęło, tak samo jak bazabel. Czym się owa baza zajmowała i czym w ogóle ona była? Baza B to placówka należąca do stali, w której przeprowadzane były badania na temat energetyki. Czyli pracowano tam nad rozwojem broni energetycznej, jak i również pojazdów zasilanych prądem. Badano tam również sposoby wytwarzania energii w sposób ekologiczny oraz taki, aby szybkim sposobem zyskać jej jak najwięcej. Podobno naukowcom, którzy przeprowadzali badania w tym miejscu, udało się stworzyć nową broń. Nawet mieli tam już prototyp. Jednakże, gdy nasi ludzie dotarli na miejsce, nic tam nie znaleźli, oprócz gliszcz. Dostrzegli jednak, że ktoś tu był już wcześniej. Zamki w metalowych drzwiach nie eksplodują przecież pod wpływem temperatury. Co ma tam eksplodować? Jakiś kawałek metalu? Przecież tam nawet nie ma elementów plastikowych, całość wykonana jest... metalowe jest, co to może eksplodować? No, niektórzy mówią, że rdza może eksplodować pod wpływem temperatury. Nie, to jest teoria. Pójdźmy dalej, ktoś się włamał. Przed nami. A że było gorąco, to bo woleli zamiast grzebać się wytrychami, najnormalniej w świecie wysadzić zamek, zabrać to co było za drzwiami i uciec. Jako, że nasza organizacja była tam pierwsza i uratowała dużej ilości cywili i sprzętu, który był dla nich ważny, dostaliśmy od nich pięć pancerzy wspomaganych. Fajne zabawki, ja się tym jednak nie pobawię, jakoś to nie dla mnie. Bo to zwykły skórzany pancerz, można się w nim lepiej ruszać, jakoś tak wygodniej. No, może nie mamy tutaj klimatyzacji w tej skórze, no ale... Przynajmniej mam pewność, że jak się skradam, to nikt mnie nie usłyszy, a zwierzyna na pewno nie ucieknie. Odejszczała się kilka organizacji o zaawansowanym sprzęcie, posiadanym oczywiście własnym, że pomogli ewakuować się sprzętu, który znajdował się właśnie w bazie B. Przykładowo, błyskawicznie po zapruszeniu ognia pojawiła się Arkadia. Tak, Arkadia. Wiecie co? Nie lubię tych typów. Zawsze jest ich pełno. Pojawiają się pierwsi i radują zawsze bezbronnych cywili. Niby bardzo piękne założenia. Mają sprzęt, pomagają, potrafią latać, bo mają latacze. No, coś pięknego. Tylko zawsze starają się neutralizować zagrożeń ze strony innych grup. Zawsze starają się atakować niebezpiecznych bandytów, jak nazywają oni inne grupy. Takie jak na przykład łowców mutantów. Arkadia z organizacją powstała na miejsce starej i bardzo szanowanej Unii Europejskiej. Są to głównie potomkowie dawnych edit, które doprowadziły, moim szkromnym zdaniem, do zagłady. Oni jako pierwsi weszli do krypt. Nikt nie wie, gdzie się znajdowały ich poczekalnie do nowego świata. Ale w strategicznych miejscach można znaleźć ich bazy. Są one dobrze chronione przez automaty, czyli nic innego jak maszyny, które mają przymocowane karabiny maszynowe, karabiny laserowe, karabiny plazmowe, wyrzutny rakiet, no Bóg wie co innego. Dlatego możemy w tych bazach spotkać soldatów, którzy są jak najbardziej rozumni, nawet powiedzmy, że bardziej jak te maszyny, ale w pancerzach wspomaganych. A to śledczy tylko o tym, że... Lepiej się tam je zapuszczać, bo cholera wie, co możemy dostać. Ołowianą kulkę na pewno. Moim drugim typem, kto mógł podkachmęcić sprzęcior, który był właśnie rozwijany w bazie B, jest... kurde, Tak się ta organizacja nazywała. Nie wraż, taka bada fanatyków. Mówię też trochę o nich ostatnio, w sumie to nic nie Dobra, no nieważne. I yy, ta banda fantyków Może chwile. Jakby się oni nazywali. Ach, już wiem! To była gildia odkrywców, no tak. Jak ja mam tę, Jaką ja mam tę pamięć. Cholera. Dobra, no nieważne. Jest to zgrupowanie fantyków, którzy sądzą, że cała technologia, jaką dało nam. dała nam przeszłość, należy do nich. Zbierają to już od dawna. Niektórzy mówią, że zaraz po wojnie, gdy nastała wielka zima, oni już wyszli ze swoich kryjówek, czy nawet nie weszli do nich i, i zaczęli wszystko zbierać. Są oni wyposażeni w, przeważnie w panzerze wspomagane. Oni byli pierwszymi, którzy w, no na tych terenach mieli pancerze, zaczęli je używać, jeżeli ktoś.. Okazał się dla nich bardzo pomocny. Wcierali go właśnie do gildii i uczyli go, w jaki sposób używać pancerza. Bo nie jest właśnie... No każdy może, no pancerz jak pancerz, no wejdzie i będzie jak sobie w tym chodził, tak? No właśnie nie. Pancerze wspomagane mają to do siebie, że tego się nie zakłada jak jakiś... ciuch z jak pancerz skórzany. Tylko to się po prostu używa. Nie można powiedzieć, że... noszę pancerz wspomagany, tylko się mówi, używam. Dlaczego? Ponieważ jest to nic innego jak broń by pancerza broni, no właśnie takie Do pancerza wspomaganego Oni często również domontowują sobie Różne jakieś upgrade'y Jakieś właśnie dodatki Na przykład widziałem kiedyś pancerz wspomagany Który miał wmontowaną Rękawicę wspomaganą Taka fajna zabaweczka Mówiłem kiedyś o niej I podczas uderzenia duch Koleś był gladiatorem, który walczył, walczył na pięści jak bokser Fajna sprawa no i właśnie ci ludzie żyją w swoich bunkrach niedostępnych z powietrza, bo są to takie, można powiedzieć, nawet krypty. Ale że oni to budują. Oni mają... Właśnie nie wiem, skąd oni to mają. Oni mają bardzo dużo technologii, która pozwala im... jakoś wybudować to wszystko. No cholera wie, czy oni wszystkie gechi z ziemi pozbierali, czy kichuj. Cholera ich wie. Wejścia do ich krypt zazwyczaj są strzeżone przez... kilku... paladynów. Jak się nazywają oni sami? I ciężko jest wyjść. Jeżeli nawet byście wymordowali tych palenów, co jest niezmiernie trudne, musielibyście robić to, nie wiem, całą gormanu ludzi. bo Pomyślcie sobie, kilku panów stoi sobie w palcach smaganych. Pod ręką mają minigun, jakiś granaty plazmowy i coś tam jeszcze. Ewentualnie laser Gatlinga. Taki minigun tylko że laserowy. Chyba mówiłem o nim ostatnio. Nie pamiętam. No, jak tylko zobaczą, że ktoś nadchodzi, niesprzyjający im. Nie ma. Możecie stwierdzić, że to no szaleńcy jacyś, ale ja się im nie dziwię. Jeżeli zbierałbym sam cały czas technologię i, no, znaleźli oni mawiają. No, to też bym się chronił, prawda? Ma możliwość, no to się chronię. Ktoś wchodzi do mojego domu, chce zabić mnie, moją rodzinę i. I zabrać to co jest moje a to przecież nie pozwolę mu wejść żeby wymordował całą rodzinę, tylko odbezpieczam broń, ładuję mu trzy głowy trzy strzały w głowę, podchodzę, kopię zwłoki później idę do ogródka, wykopuję dół rzucę do środka, zakopuję przecież to jest jasne, niech nie będzie pozwalał, żeby tak jakieś łachudry wchodziły i tak nasze domostwo, tak? bo przecież są ich domami, nie lubią to jest chwalebne jak najbardziej no ale jeżeli oni wchodzą do czyjegoś domu, mówią Wy macie technologię, technologię z nasza", to do nich też należy strzelać. No ale hmm, pomyślmy, jakie mamy szanse w starciu z kolesiami w pancerzach wspomaganych. Hmm. Jeżeli byśmy zaminowali całe wyjście do domu, do tego byśmy mieli kilka wyrzutni rakiet, ewentualnie... Nie wiem. No ogólnie, jeżeli byśmy mieli grub kopę lodu, to może byśmy je jakoś tak powstrzymani. Ale na szczęście my, czyli łowcy montandów, znamy rozwiązanie na wasz problem. Jaki? granaty EMP. Tak. Te techniki, skryte w małych granatach nie tylko pozwalają uchronić się przed robotami i tak One także wyłączają całą elektronikę. Czyli popatrzmy. Idzie na nas pan w pancerzu wzmaganym z karabinem laserowym. Bierzemy granat, rzucamy grant robi. I co? No właśnie, pan nie może się ruszać, ponieważ cała siłownia wewnątrz pancerza jest zablokowana. Nie ma zasilania w pancerzu, pan nie może sobie ani spostrzać, bo jego broń jest zablokowana. Jego pancerz jest zablokowany, podchodzimy, bierzemy nóż, ściągamy hełm, na gardło. I już dalej mamy akcję z dołkiem. No, wiecie co, pancerz możecie sobie zachować. Pancerz smagany, fajna rzecz. Karamin i to wszystko możecie sobie naprawić. Znajdziecie speca, dacie mu kapsle. No i może wam to zrobi. Jedyna trudność, jaka będzie w tej chwili... Hmm... Kto was nauczy posługiwanie się tym pancerzem? No też nie wiem. Mnie nikt nie uczy. No oczywiście, się u nas kilku kolesi potrafi. No wiadomo, mówiłem. Pięć pancerzy wspomaganych dostaliśmy i No właśnie. Ale co dalej? Dostaliśmy nakaz, żeby nie rozgłaszać, jak to robić. Musicie do tego dojść sami. Gdzie się nauczyć? I za ile? Trochę zboczyłem z kursu gildii odkrywców. No ale sądzę, że zaraz to naprawimy. Chociaż co to jest za naprawiania? To są dwa moje typy. Arkadia i Gildia Odkrywców. Nie wiem, chyba że jakieś maszyny to sobie przywłaszczyły, bo ostatnio coraz głośniej słychać o atakach ze strony maszyn zbuntowanych. Cholera wie. Tak czy jak? a może to mutanty? Nie, chyba nie. Raczej mutanci trzymają się z dala od tamtych terenów, bo po prostu nie pozwalamy im tam wejść. Tak czy owak, mawiają, że przestępca wraca zawsze na miejsce zbrodni. A obydwie grupy, które wytypowałem, wróciły tam. Znaczy, one tam były. Tak więc, hmm... Dobra, spokój co, nieważne, nieistotne. Ktoś to podhachmencił, albo tak naprawdę to w ogóle nie istniało. albo to się miało, że to nie istniało. O, ej, ty im musiał zapłacić żadnych takich alimentów, a nie odszkodowań za to, że typowałem ich. Przyjdzie do mnie Arkadia. Przestawią mi kogoś taką dziwną spluwę do głowy. Śmiałeś się z nas. Pciu! No i podzianie nie będzie dziana. Nie będzie takich kubkowatych audycji, w których Jan mówi do Was, słuchacze, będziecie musieli słuchać tego pajaca Wureckiego Jak można w ogóle lubić rady? Nie wiem, jak widzę, żeby to doniszczył. Mutant to mutant. Ne. Jeszcze jak Nie. się Gli. No właśnie. Na samą myśl mi się odbezpiecza karabin. Dobra. Coś wam powiedziałem o tym, co się tam działo. I wam ja przejdę do innego tematu. No bo ileś można mówić o jakichś podpaleniach. To, że będziemy mogli to było wiadomo już od nich z czasu. A to, że się ktoś zapali, to też było wiadome, przecież było suche, cholera! Prędzej czy później musiało to nadejść. A jeśli nawet ktoś to podpalił, to albo sam strzelił sobie właśnie w nogę, albo to było właśnie po jego myśli. Jakiś ma plan, byłem przy tym związany. Nie, ja wiem. Dobra, koniec pieprzenia jakichś takich durnotach, jeśli będziemy i tak czy siak. A jak będziemy jeść, to zjemy żary. Kto <śmiech> tam? To tylko ja! Czyżbyś mówił o balfrugach? Spierdolaj! No dobra... Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak nie lubię tego wódeckiego. Cały czas czai się gdzieś tutaj pod oknem, tak dogaduję jakoś ciebie co chwilę, no do... kurde, no... No niby powinienem mieć jakiś trzędynek do naukowca, no ale no i się nie da! No dobra, pieprzyć go prosto w oko. Niech sobie zje te swoje żewki. Mówiłeś coś o Balfrogach? Spadaj! No już idę. O tym właśnie mówiłem. Dobra, czas na chwilę przerwy, bo już się trochę tak rozgadałem. W gardle mi zaschło. Zaraz wracam. a wy posłuchajcie muzyczki. Forget get in my room. Come fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly In Lama Land, there's a one-man man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me. We'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly, starry -E Once I get you up there, I'll be holding you so near. You might hear all the angels cheer Because we're together Weather-wise, it's such a lovely day Just say those words, we'll beat those birds Down to ack go Bay It is perfect for a flying honeymoon, they say Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly Dzień mm -hmm. I behold in you so awfully near, you might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weather wise, it's such a groovy day. You just say that word, and I'll beat your bird down to a pool bay it's perfect for. Po przerwie, przed mikrofonem John a wysłuchajcie radia z nadwisły. Przed przerwą mówiliśmy o tym, co się stało na południu. Tak, w tym południu przez Rzepę. Tam, gdzie mieliście jedzenie. Hehe. Już nie będziemy mieć jedzenia. No cóż, kiepska sprawa. Pfff, okej. Okay. Y jedziemy dalej. Następną sprawą jest to, co rozbabrał nasz ulubiony Wodecki. A co będzie właśnie teraz? Właśnie to, co ja lubię! Gladiatorzy! Tak! Jeżeli lubicie rozbabrane wnętrzności po całej arenie. Nie, zacznijmy od początku. Czym jest stowarzyszenie Gladiatorów? Stowarzyszenie Gladiatorów, czy tam jak wolicie gladiatorzy, jest to stowarzyszenie najemników walczących za pieniądze na arenach zazwyczaj okrągłych, czasem klatkach na śmierć i życie. Przynajmniej tak było dawniej. Teraz powiedzmy, że ta tradycja, no bo to była już taka tradycja, została później zapomniana. No i właśnie chcą powrócić do celecy gladiatorów, ale no i właśnie nie wiem dlaczego. Będą walczyć na śmierć i życie jeszcze. Na pewno będą walczyć. Na pewno krewsiknie. Co poza tym? Może ktoś umrze? Może ktoś straci kończynę? Nie wiem. Pewne jest natomiast to, że na pewno będzie przednia zabawa. I wy, i ja, i wszyscy dookoła patrzący na nich będziemy się świetnie bawić. Jak dzieci, jak... nie wiem. Socjopaty patrzący się nad zwłokami, czy coś tam. No, dobra, nie Tradycja ta powstała już przed wojną. No, głęboka przed wojną. Wszystko zaczęło się na bardzo dalekim południu za górami, za lasami za wodą. Nie nasz na wow. Dobra, powiedzmy że za górami, za lasami, na takim czymś co wyglądało kiedyś. Jak but widziałem takie mapy właśnie. Z przedwojny i tam taki but był. Przynajmniej to wyglądało jak taki but. A nie wiem. Szpilki to nazywają Cholera. Dobra. I właśnie tam były takie duże okrągłe areny nazywane amfiteatrami. I tam właśnie... Gladiatorzy grudni... ja walczyli na śmierć i życie ku chwały Kejzera, czy jakiegoś tam innego ichniejszego wodza. Ale chyba Keizer się nazywał tam Kreisol czy coś tam. Cezar on się nazywał. Cezar. A pójdziesz ty mi tego okna? Ty podesz bestio. No. Poszedł. No. Już teraz z tymi. Dobra, taka różnica jest między tymi ichniejszymi, dawnymi gladiatorami, z tymi, którymi my teraz, że tam się byli niewolnikami i walczyliby, by uzyskać honor kobiety czy coś tam, czy nawet uzyskać wolność, niewolnik, zyskujący wolność. Hmm, podobno tak się działo. A nasi są wolni tylko, lubią zabijać, są socjopatami, pasty się nad zwłokami, jak już mówiłem, ale nie mówiłem, radnioroczny. I właśnie, walczą dla pieniędzy, lubią pieniądze, które były wcześniej babrane w krwi, winnych, niewinnych, nie wiem. Czy najemnich może być niewinny, skoro chce się babrać we krwi? Hmm, chyba nie jest niewinny. Tak czy się, jak oni się właśnie babrają, i jak lubią się babrać, i dobra się ale... babrają, Właśnie zobaczyłem, że na liczniku żadnego. My się kilka osób przestało słuchać. No dobra, nie będę więcej mówił, bo brali się we krwi. O, przepraszam. Dobra, dobra, nie będę poruszał już tego drażliwego tematu. Powiem tak: gildia gladiatorów organizuje zaciąg dla osób, które potrafią walczyć, chcą walczyć, nie boją się śmierci, nie boją się ran, nie boją się krwi i są chętne do współpracy, aby walczyć na arenach w całym terenie, który mam dookoła. Nie tylko tutaj u nas na Podkarpaciu, ale również na północy. Na terenie... tamtym, takim węglowym... Kurde... Jak się nazywa? Nie! No! No! No! Wodecki Jeden! No! Ale... Zbierdowa! Dać pole Storykę będzie chciał odkryć, a to Wodecki Jeden! Idź swoje żaby dojść, a nie mi tu przeszkadzasz w nagrywaniu, ty! Dobra, pieprz Wodeckiego i tego go zaściać, dobra. Co z takim można zrobić? Napol go nabijeczki, cholera za na no, butateczkę wyżej Hmm, Dobra, nieważne. No i właśnie, już wracam, cholera co chwilę, jakaś dygresja. Jeżeli chcecie walczyć na arenie, zgłoście się do stali. Oni tam właśnie organizują w stali swoje areny. I właśnie Liga Stali jest w tym okręgu moim zdaniem najlepsza. Jeżeli będziecie chcieli, to dostali. w wbijajcie. Tam się zapisujcie, oni was przeszkolą. Jeżeli nie macie odpowiedniego szkolenia, zobaczą jak dobrze jesteście. Od odpowiedniej ligi was jeszcze skierują. I po wszystkim albo dostaniecie kasę, Albo dostańcie po głowie, albo będziecie w glorii i chwale dalej walczyć. Chyba, że nie będziecie chcieli to budzić do domu, albo na pustynię. Pierwsze poważne walki, jakie mają w stali być na najbliższym okresie, będzie to podaże, gdzie tam zapisane. Eee, za dwa miesiące. Za dwa miesiące, jakieś trzy dni, myślę, że odpowiednia ilość czasu, żeby dostać się tam i być przeszkolony. Dla osób, które nie chcą walczyć, zawsze zostaje obstawianie kapslami wygranego, czyli zwycięzcy, albo po prostu oglądanie walk. Czy będą jakieś atrakcje inne? A po co więc atrakcji? Czyli krew. No, dobrze, nie wiem o tym mówić. Tak, na zakończenie, jeszcze powiem, że jeżeli słuchaliście ostatniej audycji, to. Usłyszeliście, że da się z nami skontaktować. W każdej większej czy mniejszej miejscowości znajduje się albo krótkofalówka, dzięki której możecie się z nami skontaktować, albo radiostacja, albo nasz człowiek. A ci ludzie zazwyczaj mają krótkofalówki, tak więc dzięki nim zawsze możecie porozumieć. Sądzę, że już wyczerpałem to, co chciałem powiedzieć, tak więc do zobaczenia na pustyni. Tym mikroponem siedział i gadał na was Janberry, gdzieś tam w tle jeszcze był wodęcki, ale mam nadzieję, że pies zeżarł albo jego żaba. A poza tym, do usłyszenia Radio Zatwisły.